Bajki i baśnie polskie Maciej Wojtyszko Tajemnice Szyfru Marabuta Rozdział pierwszy Porwanie Ciszę nocy rozdarło gwałtowne młomotanie w okiennicy. Ktoś, kto tak stuka, nie dostrzegając frędzli dzwonka, musi mieć pilną sprawę do załatwienia pomyślał Kajetan Hrums, narzucając na siebie szlafrok w żółte piwonie. Czy mi się zdawało, czy ktoś pukał? Dobiegł go z góry synny głos kota makawitego. Nie mylisz się, mój drogi, odparł Hrums. Jest to osobnik niskiego wzrostu, z lekka utykający na lewą nogę, który kilka lat temu brał udział w wielkich zawodach żeglarskich na strumieniu a obecnie zajmuje się swoją biblioteką. – Jak na to wpadłeś, kajetanie? – zapytał zdumiony kot. – Po prostu usłyszałem głos Pućka – odparł skromnie wielki detektyw. – Geniusz, naprawdę geniusz – mruczał kot, drepcząc w przydeptanych pantoflach do drzwi wejściowych. – Była to ze wszech miar właściwa ocena przenikliwości i spostrzegawczości towarzysza – Kajetan Chrums i Kot Makawity, dwaj wybitni detektywi, zajmowali wspólnie piękną norkę z numerem 47. Dawna niechęć, pochodząca z czasów, gdy Makawity wiódły życie przestępcy, zniknęła na korzyść wzajemnego braterstwa i dwaj przyjaciele rozwiązali już wspólnie wiele zagadek kryminalnych wśród osób cieszących się poważaniem w okolicy nad strumieniem, obok Brąby i Glusia, Fikandra i Malwinki, Pućka i Starego Wróbla, z uznaniem wymieniano także tę dwójkę, dając ich za przykład wzorowych obywateli, nieustraszonych strażników ładu i praworządności. Nic też dziwnego, że od wyrwania ich ze snu rozpoczęła się sprawa którą po długim i skomplikowanym śledztwie, zakończonym pełnym triumfem, zapisano w historii światowej kryminalistyki pod nazwą Tajemnica szyfru Marabuta. I słusznie. Puciek wpadł do norki cały zdyszanej i zaczerwieniony od szybkiego biegu. Był zupełnie mokry, gdyż pędząc wśród traw. Wstrząsał na siebie tysiące kropel zapowiadających poranek rosy. – Czy zostałem kajetana chrumpsa? – zapytał drżącym głosem. – Czy może mnie przyjąć? – Zawsze do usług – odparł uprzejmie kot. – Ale może chociaż chciałbyś się przebrać? – Nie ma chwili do stracenia – zawołał spazmatycznie puciek, a spostrzegszy wchodzącego do przedpokoju kajetana chrumpsa, pisnął – „Gluś porwany! I zemdlał. Trzeba go spryskać sokiem pożyczkowym, powiedział kajetan. To zazwyczaj daje dobre rezultaty. Rzeczywiście, puciek pokropiony sokiem, przebrany w zieloną kurtkę chrumsa, ułożony wygodnie w fotelu, szybko dochodził do siebie. Był on miłym i cenionym powszechnie działaczem społecznym. Kiedy kilka lat temu podczas zawodów żeglarskich nieszczęśliwy przypadek spowodował, że okulał na jedną łapkę, Puciek postanowił poświęcić się pracy dla dobra ogółu. Jego biblioteka należała do największych i znajdowały się w niej unikaty takie jak na przykład rękopis poematu Fikandra pod tytułem Cień moich uszu przeklęty, Pciuchów teoria czasu, pudliszka młodszego, Reweriarz wicewersów, młodzieńcza piosenka Brąby, a nawet starożytne dzieło spisane jeszcze pismem obrazkowym Wździągu skowana". Natomiast reżyser filmowy, Gluś prawie codziennie odwiedzał norkę z okalającym drzwi złoconym napisem biblioteka, regularnie kompletując materiały do swoich kolejnych scenariuszy. Puciek, dostrzegłszy, że Makawity zamierza stenografować, zaczął mówić. – Gluś przyszedł jak zwykle po południu. Chwilę rozmawialiśmy. – O czym? – zapytał kot. – O ostatnim filmie Glusia zatytułowanym Fum Pechowiec. Miałem zaszczyt uczestniczyć w przedpremierowym pokazie i autor pytał mnie o zdanie. Film oczywiście bardzo mi się podobał, ale radziłem złagodzić pewne elementy. Gluś zgodził się ze mną. – A co było potem? – trochę niecierpliwie spytał Kajetan. Potem Gluś usiadł przy stole w czytelni i przeglądał roczniki czasopisma, jeśli się nie mylę, sztandaru amatora. Ja natomiast zająłem się wydawaniem książek klientom. Było ich tego wieczoru dużo. Przy tym ucelnulek, stary wróbel, kubryk, fumica. Zresztą to można sprawdzić w katalogu. – Bardzo dobrze – ucieszył się kot. Tymczasem gluszczytał z zaczerwienionymi od emocji emocjuszami. Niepostrzeżenie minęły godziny do dziesiątej. Pory, kiedy zazwyczaj zamykam. Zaproponowałem reżyserowi kubek jego ulubionego ciepłego mleka. Zgodził się z radością. Zresztą zaraz wychodzę, powiedział, lękając się widocznie, że sprawi mi kłopot. Ale siedź sobie dokąd zechcesz. Uspokoiłem go i udałem się do kuchni, by zagotować mleko. Muszę jednak dodać, że uprzednio zamknąłem drzwi frontowe. Nagle usłyszałem w czytelni jakieś głosy. Brzmiało to mniej więcej tak. Ależ, natychmiast, w żadnym wypadku. Zdziwiło mnie to, pomyślałem jednak, że prawdopodobnie artysta rozmawia sam ze sobą. Wtedy rozległ się straszny huk. Wpadłem do pokoju. Wszystkie cztery regały z czterech ścian stały oparte o siebie, tworząc jakby namiot, a na miejscu, gdzie siedział gluś, piętrzył się stos książek. Rzuciłem się rozgarniać książki, sądziłem bowiem, że gluź znajduje się pod spodem. Przekopałem korytarz, najpierw w jednym kierunku, potem w przeciwnym, potem jeszcze raz. Ponieważ nie było rezultatów, zacząłem działać bardziej metodycznie. Ustawiłem prosto regały, układałem książki na półkach w szaleńczym pośpiechu. Ustawiłem już prawie wszystkie, a, ale... Ale gluśa nie było, dokończył Kajetan Hrups. Ale Glusia nie było nigdzie, – powtórzył bibliotekarz łamiącym się głosem. – Mój telefon był nieczynny. Pomyślałem sobie, że najlepiej zrobię, przychodząc tutaj. – Bardzo słusznie, – pochwalił go Kajetan. – Postąpiłeś jak należało. Wydaje mi się jednak, że obecnie powinieneś się nieco zdrzemnąć. Nie musiał mówić dalej bohaterski puciek, znużony niezwykłą przygodą, która go spotkała, już spał z głową na poręczy fotela. Makawity delikatnie uniósł dzielnego bibliotekarza i położył pod swoją własną, jeszcze ciepłą kołdrą. – Musimy udać się tam bez zwłoki – powiedział Kajetan, chowając do kieszeni kurtki leżącą na biorku lupę. – Bez zwłoki – wstrygnął się kot. – To brzmi prawie jak bez zwłok. Nie traćmy nadziei, pocieszał go wielki detektyw. Przecież jeszcze nie wszystko stracone. Już byli na dworze. Ogarnął ich chłód poranka, szli szybkim, stanowczym krokiem. Świtało. Jak pęk sitowia dusza się maszasta, napisał fikander, po czym zirytowany zmiął kartkę i cisnął do kosza. Jak małe ptaszę, serce mojej chwili. Nim skończył ostatnie słowo, druga kartka podzieliła los poprzedniej. Przez moment ściskał w skupieniu długopis. Niby meteor lecą myśli moje. To już było coś. Jeszcze nie to, o co mu chodzi, ale jednak coś. Fikander wstał i podszedł do okna. Od chwili, gdy Malwinka pojechała po swoją ciocie, Poeta zupełnie nie mógł się zmobilizować. Bez rezultatu przeżywał wyjątkowe męki twórcze. Odsunął firankę i wytężył wzrok. Wydawało mu się, że na horyzoncie majaczą jakieś postacie. Omal nie podskoczył z radości. Tak, rzeczywiście, dróżką wiodącą przez łąki szły dwie osoby. Ale nie miały ze sobą wózka. Malwinka wzięła wózek na walizki cioci. Może ciocia była bez walizek? Nieprawdopodobne. A może zostawiły wózek? Nie. Teraz widział wyraźnie, że to ktoś inny, tylko kto? Nagle fikander zorientował się, kim są nadchodzące osoby. Ogarnęło go przerażenie. Chrums i makawity. Chrums i makawity. Czemu pozwoliłem Malwince samej? Wprawdzie prosiła mnie, żebym sobie nie przeszkadzał, żebym pracował, ale... – Jak mogłem! Jak mogłem! Jednym skokiem dopadł drzwi. Pędził w kierunku nadchodzących tak, że aż mu uszy zaczęły furgotać na wietrze. – Co się stało, Malwince? Co się stało? – myślał z rozpaczą. Wtem przyszło mu do głowy, że jeśli przyjaciele zobaczą go w takim stanie, nie zechcą mu powiedzieć całej prawdy. Zatrzymał się gwałtownie. – Zachowam się, jak gdyby nigdy nic. Jakbym niczego się nie spodziewał, postanowił, niczego nie przeczuwał, jakbym od wybrał się podziwiać piękno natury w poranku. Stanął nad dużym, sięgającym mu prawie do ramion dmuchawcem. Zaczął w niego dmuchać niby to od niechcenia, niby obojętnie i bez żadnych zmartwień, jednak dyżały dmuchawiec pod wpływem jego gorącego oddechu sypnął nieskończoną ilością swoich spadochroników. Ostre pazurki nasionek przyczepiły się do szala i kamizelki Fikandra, a jedno wyjątkowo złośliwe osiadło między oczami na nosie. Fikander zaczął się nerwowo otrzepywać, i do takiego właśnie nieszczęśliwego i zgnębionego miotającego szalikiem i uszami we wszystkie strony dochodzili Kajetan i Makawity. Hmm. – Najpierw na nasz widok na jak strzała, potem niespodziewanie staje i daje nurka w muchawca. Czy to nie podejrzane? – mruknął makawity. Kajetan jednak nie odparł nic, tylko zaczął obskubywać poetę z nasion. – Z twojego zachowania wnioskuję, że malwinki nie ma w domu – zapytał. Poeta, któremu zaschło w gardle, tylko pokręcił głową. A ty myślałeś, że zdarzyło się jakieś nieszczęście i my przynosimy ci wiadomość. Poeta kiwnął głową. Wyglądało to tak, jakby ją dwukrotnie zwiesił. O Malwinkę możesz się nie martwić. Na pewno wszystko jest w porządku, ale inne wiadomości nie są najlepsze. Rzekł detektyw, usuwając dwa ostatnie spadochroniki z szalika. Przepraszam, powiedział Fikander, który wreszcie odzyskał głos. Przepraszam, dziękuję. Wydawało mi się, że... Sądzę, że wiem, co ci się wydawało, powiedział Kajetan. A ja wiem, że on dobrze sądzi, powiedział Makawity. Kiedy widziałeś ostatnio Glusia? Glusia? Czy coś się stało? O tym porozmawiamy, jeśli pozwolisz, już u was w domu, powiedział stanowczo Kajetan. Weszli do przytulnej norki, będącej domem Malwinki i poety, tej samej norki, którą z gwałtownym pośpiechem opuścił Fikander parę minut temu. Na stole panował bałagan wywołany męką twórczą artysty. Przeciąg szarpał firankę, lecz bystre oko bez trudu dostrzegło, że oprócz tych drobiazgów pracowite łapki gospodyni utrzymywały w całym domu ład i porządek. Nawet w kryształowe puchary zdobyte przez Fikandra na turniach poetyckich włożono bukiety kwiatów, a lniane płótna obrusów wyszyte były w sceny z życia Gilisand i z wicewersów. Przepraszam – powtórzył Fikander, usiłując ułożyć stertę papierów na biurku w jakiś regularny kształt. – Nie spodziewałem się was. – Ale w ogóle spodziewałeś się czyjejś wizyty, prawda? – – Powiedział Kajetan. – Rzeczywiście, ale skąd? – Stół na werandzie przygotowano dla trzech osób. – Mimochodem wyjaśnił Makawity. – Na werandzie? – Nie zauważyłem – zdziwił się Fikander. – Widocznie Malwinka, Malwinka. Przepraszam, muszę pomóc Malwince – krzyknął dojrzawszy, wtaczający się na podwórko wypełniony walizkami wózek. Dla mnie on jest podejrzany. Mruknął kot, siadając tak, by promienie słońca padały przez uchylone okno na jego grzbiet. Wiem oczywiście, że nigdy nie porwałby Glusia, ale swoim zachowaniem wzbudzał moje podejrzenia. Artyści zawsze wzbudzają podejrzenia, drogi przyjacielu. Powiedział Chrums. Artyści po to są. Nie rozumiem, co chcesz przez to powiedzieć. Jak by ci to wytłumaczyć? Wzrok Kajetana spoczął na kartce z niedokończonym wierszem. Niby meteor lecą, myśli moje. Wiesz zapewne, że jestem autorem Marsza Cierpliwych Detektywów. Otóż ja sam tego nie rozumiałem, dopóki nie stałem się autorem. Dopiero gdybyś sam pisał. Może po prostu spróbuj coś stworzyć, na przykład sonet? Sonet, powiadasz? Makawity nie był pewny, czy przyjaciel nie żartuje. Sonet odparł zupełnie poważnie wielki detektyw. Przeszukaliśmy dokładnie cały teren, ciągnął swoje opowiadanie Makawity. Nie znaleźliśmy prawie żadnych poszlak oprócz tej karteczki. Podał Fikandrowi nieduży, wystrzępiony arkusik. Tekst na nim brzmiał następująco. – A może F ma rację? Podziwiam K i M, a także B i P? Oni wszyscy potraf… Tu wraz z rogiem kartki urywał się zaszyfrowany zapewne przekaz. – Poznaję pismo Glusia – powiedział po chwili napiętego milczenia Fikander. – Bardzo charakterystyczne są daszki nad laskami liter, a F to chyba ja? Wydaje mi się, że papier pochodzi z jego podręcznego notysika. Tak też przypuszczałem, oznajmił Holmes. Czy mógłbyś powiedzieć, o czym ostatnio rozmawialiście z Glusiem? Och, żachnął się poeta. To bardzo trudno ustalić. Przecież codziennie przychodził na obiad. Mieliśmy tyle tematów. Spróbuj sobie jednak coś przypomnieć. Nalegał kajetan. – Nie wiem, nie wiem… – poeta był wyraźnie zakłopotany. – Oni zawsze rozmawiali o posłannictwie – powiedziała Malwinka. – O czym? – O posłannictwie – powtórzyła. – O ile zrozumiałam, chodzi o to, żeby zrobić coś, na co ma się chęć, z przekonaniem, że to jest wszystkim potrzebne. Bardzo interesująca hipoteza, przyznał uprzejmie wielki detektyw. Ale zajęliśmy wam dużo czasu, zwłaszcza że Fikander musi jeszcze namalować ogłoszenie o zaginięciu Glusia, a Malwince w dniu wizyty tak szanownego gościa, tu ukłonił się z gracją w kierunku ciotki, należy się nieco spokoju. Pochodząca z arystokratycznego rodu ciotka Molesta z Grzypik już od dawna pragnęła zabrać głos. Mnie panowie nie przeszkadzają, oświadczyła z dostojeństwem. Osobiście bardzo lubię długie rozmowy. Długie rozmowy są bardzo zdrowe na trawienie, choć oczywiście znacznie lepszy jest wywar z parzyszka. Wywar z parzyżka działa kojąco i świeżająco na cały organizm. Poza tym. Ale nasi bohaterowie nie dowiedzieli się, jakie to jeszcze cudowne właściwości posiada wywar z Parzyżka. Pożegnali się pospiesznie, choć taktownie, i powrócili na drogę. Szli wytrwale, wzbijając złociste drobiny kurzu, a cienie ich skurczyły się od gorącego lipcowego słońca. Obaj doskonale wiedzieli, że nadeszła pora, by obudzić pućka bibliotekarza. Upał narastał. Najpracowitsze żuki musiały co chwilę przystawać, by otrzeć pot z czoła lub powachlować się płatkiem kończyny. W dniu tym ci wszyscy, którzy nie byli świadomi tragedii, jaka rozegrała się nocą, wstali rano i wyszli z rozgrzanych norek nad strumień, by tam przynajmniej znaleźć nieco wiatru i popływać i opalić się. Jedynie Puciek spał nadal niespokojnym snem. Męczyły go koszmary. Śniła mu się olbrzymia biblioteka o niekończących się korytarzach. Pućkowi wydawało się, że na końcu każdego korytarza stoi Gluś. Puciek rzucał się w jego kierunku z okrzykiem – Gluś ukochanej, a już się martwiłem? Gluś jednak znikał za jakimś załomem, a za plecami Pućka zsypywały się całe barykady książek, tak? że nie pozostawało mu nic innego, jak iść wciąż naprzód i naprzód, wołając coraz żałośnie i beznadziejniej – Glusiu, Glusiu! Zupełnie niespodziewanie wpadła mu do ręki jakaś książka. Zaczął ją przeglądać i zauważył, że powtarza się w tekście jego nazwisko. Ze zdziwieniem przeczytał o tym, jak to on przybiegł nocą do Kajetana Chrumsa ze straszną wiadomością o porwaniu, a potem zasnął zrozpaczony. I kiedy doszedł do zdania – Śniła mu się olbrzymia biblioteka, poczuł łaskotanie. – Mam nadzieję, że ta książka dobrze się skończy – zdążył jeszcze pomyśleć i obudził się. Nad nim stał kot makawity, z lubością wdychając zapach chłodnika trzymanego na tacy i budząc pućka delikatnym muskaniem ogona. – Chłodnik to moja specjalność – oznajmił z zadowoleniem. – Co z glusiem? Po obiedzie opowiemy ci dokładnie. Śledztwo posuwa się naprzód. Starał się go uspokoić kot. Uciekł zamilkł. Wiedział doskonale, że lepiej będzie milczeć i nie mącić detektywom uroków obiadu. Zupełnie niesłusznie czuł się winny tego, że porwanie nastąpiło w jego bibliotece. Oskarżał się w myślach o to, że nie dopilnował przyjaciela, że nie uchronił artysty przed groźnym niebezpieczeństwem. Nie dopatrzył. Jadł więc możliwie najciszej, tak ostrożnie, by nawet łyżeczka nie zabrzęczała na skraju talerza, wypełnionego po brzegi znakomitym chłodnikiem. Wreszcie Ketan Chrums przerwał milczenie. Dokonaliśmy wizji lokalnej, wiemy już, jak porwano glusia. – Na kominku znaleźliśmy tę oto kartkę z jego osobistego notatnika, a wewnątrz komina, nieco wyżej, są nasadze wyraźne ślady jego ogonka. – Ach jak? – Puciek nie mógł sformułować pytania. – Ktoś musiał bardzo mocno schwycić Glusia i wyjść z nim przez komin, – wyjaśnił Makawity. Puciek przełknął ślinę. – Niestety na tym ślady się urwają – dodał Chrums. Glusia uprowadzono przez komin i następnie odleciano w niewiadomym kierunku. Tyle mówią ślady. – A czy są jakieś tropy porywaczy? – zapytał Puciek, sam zdziwiony swoją śmiałością. Makawite spojrzał na Kajetana. Jednocześnie pomyśleli o tym, że na sadze oprócz zarysu ogonka Glusia odkryli pod lupą lekko zamazane ślady, jakby kłów, i pazurów. Nie chcieli jednak martwić dzielnego bibliotekarza. Nic, co mogłoby posunąć do dochodzenie, odparł z pozornym spokojem kot. Czy mógłbym wam w czymś pomóc? zapytał z troską Puciek. I tak spisałeś się bardzo dzielnie, powiedział z uznaniem Chrums. Taki przyjaciel jak ty to prawdziwy skarb. W każdym innym przypadku pochwała z ust wielkiego detektywa stanowiłaby dla Pućka powód do chwały i radości, ale obecnie był zbyt przejęty losem reżysera. – Chciałbym się jednak przydać – nalegał. – Możesz pomóc Fikandrowi przy ogłoszeniach – doradził mu Kajetan. – Będzie miał sporo roboty z malowaniem i rozlepianiem. Puciek natychmiast poderwał się do wyjścia. Oczywiście, że pomogę, oświadczył. Ogłoszenia czasem dają dobre rezultaty. Pamiętam, kiedy zgubiłem rękawiczki, ale w takiej sytuacji. zawahał się. Zbrodnia zostaje zawsze ukarana, pocieszał go Makawity. – Zresztą porywa się zawsze po coś. I miejmy nadzieję, że już niedługo dowiemy się tego po co, a na przyszły raz dzwoń, a nie pukaj. Trzeba pociągnąć za te kolorowe frędzle. Tymczasem Kajetan Chrums wyjął z szafy nową papierową teczkę i dużymi drukowanymi literami napisał Porwanie Glusia Akta. Włożył do niej stenogram opowiadania bibliotekarza, skrzętnie zebrane odciski sadzy, karteczkę z notesu Glusia. Chwilę zawahał się, po czym dołączył jeszcze do tego wszystkiego niedokończony wiersz Fikandra – Niby meteor lecą myśli moje. Coś mówił mu, że nie należy pomijać tej poszlaki. – Bo na przykład taka żurucha jest bardzo zdrowa na kichanie – mówiła ciotka molesta z grzybik. – Ile razy kichnie, to mu mówię – że żerucha. I ty też sobie, moje dziecko, zapamiętaj, że żuha. Zapamiętam, ciociu, grzecznie odparła Malwinka. A znów na pamięć najzdrowsze są orzechy laskowe, ciągnęła ciotka. Jak coś zapomnisz, to pamiętaj, jedz orzechy laskowe. Dobrze, ciociu, posłusznie odpowiedziała Malwinka. – Niektórzy uważają, że najlepsze są skórki – cytryny, ale moim zdaniem wprost nie mogę uwierzyć – powiedział Fikander, wykańczając pędzlem czerwony wykrzyknik na ogłoszeniu. – Że gluś nie przyszedł dziś na obiad, a już tak się wszystko dobrze układało. Opracowaliśmy od wiosny kilka bardzo interesujących scenariuszy. – Wiem, wiem powiedział Puciek, któremu w oczach widocznie od kichnięcia zakręciły się łzy. – Należy do waszych gorących zwolenników. Wasze filmy są takie piękne, zupełnie inne niż te normalne w telewizji czy w kinie. – Bo to jest tak? – Fikanter zapalił się i zaczął wyjaśniać Pućkowi. – Gluś tworzył na ten temat pewną specjalną teorię. Każdy, kto coś sobie wyobraża, to wyobraża sobie lepiej, niż gdybyśmy mu to sami pokazali, choćby nie wiem jak dokładnie. Trzeba więc tylko mu powiedzieć, co ma sobie wyobrazić i stworzyć odpowiednią atmosferę. Nazwaliśmy tę teorię teorią warunków minimalnych. Fikandel tłumaczyłby dalej, gdyby nie fakt, że nagle przypomniał sobie, iż podczas wykładu przestał malować zamilkł. Ja tu tłumaczę jego poglądy, on tam wzdrygnął się. To jest właśnie działanie jego teorii, pomyślał. Widzę go samotnego i opuszczonego w głuchej więziennej celi, z niemym przerażeniem, oczekującego na swych brutalnych prześladowców, złoczyńców, bez cienia przyzwoitości, bez krzty szlachetności. Nie wolno, nie wolno tak myśleć. Trzeba działać, trzeba pisać kolejne plakaty. – Trzeba śpieszyć na ratunek, ogłosić wszędzie, wszędzie. – Jeśli chodzi o uszy, to wyłącznie kamfora – dochodził głos ciotki sąsiedniego pokoju. – To bym ci radziła sobie nawet gdzieś zapisać. Kamfora – zdrowa na uszy. – Zapiszę, ciociu – posłusznie powiedziała Malwinka i wyszła po zeszyt, w którym notowała ważniejsze przepisy. Gdzie jest klej, Malwinko? zapytał Fikander. Malwinka sięgnęła do szafki i podała mu pełną butelkę kleju. Weźcie też pineski, doradziła. Chętnie poszłabym z wami, ale nie mogę zostawić cioci samej. Damy sobie radę. Uspokajał ją Puciek. Rozwiesimy wszystkie najdalej za dwie godziny. Zaczął liczyć miejsca, gdzie powinni rozwiesić afisze. Stara wierzba przy strumieniu oraz słup telegraficzny dwa. Norka, glusia trzy. Wszyscy, którzy przyjdą na film, przeczytają i dowiedzą się, czemu nie ma ani filmu, ani reżysera. Wielki domb cztery. – Nie, nie! – zawołała z drugiego pokoju ciotka z grzybik. – Nie żołędzie, a kamfora. – Żołędzie są zdrowe, no coś innego. kam – Tak, tak, ciociu, zaraz przyjdę i wszystko sobie zapiszę – krzyknęła Malwinka, uśmiechając się, przepraszając od dzielnej dwójki, kończącej właśnie zwijanie i pakowanie ogłoszeń. Ciotka, zadowolona, że Malwinkę tak zainteresowały jej dobre rady, postanowiła zrobić jej pełny wykład na temat dębu. – Kora dębowa! – jest zdrowa na wypryski, gdybyś dostała wyprysków, należy zastosować korę dębową, a coś ty moje dziecko, taka zdenerwowana. – Martwię się, ciociu, ktoś porwał naszego przyjaciela, Glusia. – Ach tak, prawda, słyszałam, słyszałam, porwanie Glusia. – Co może być zdrowe na porwanie? – Przykro mi, ale nie wiem, narwanie stawów, to wiem. Siemilniane, ale na porwanie reżysera pierwsze słyszę. Koniec rozdziału pierwszego, Rozdział drugi. Tajemniczy słoik. Okolica strumienia nazywana była przez jej mieszkańców po prostu naszą okolicą. A jej granice wyznaczał z jednej strony las oraz leżące pod nim łąki z drugiej zaś peryferię Wielkiego Miasta. W gruncie rzeczy mało kto wybierał się z naszej okolicy dalej niż do domu najdalszego sąsiada. Chodziło się wprawdzie do lasu na grzyby i poziomki. Chrums i Makawity podejmowali w sobie tylko wiadomych celach tajemnicze wyprawy, aż do Wielkiego Miasta. A Bromba, wieczny wędrowiec, nie przepuściła żadnej dróżce w nadziei, że na jej końcu spotka kogoś, komu będzie mogła coś zmierzyć lub zważyć. Lecz znakomita większość – Asiaki i Esiaki, Pućki i Paćki, rodziny Fumów i Drozdów, siostry Wiewiórki, Stary Wróbel, dwie Wrony Apolonia i Kubrik Kubrick i Puderman, słowem wszyscy, których los Glusia mógł być bliski, Niechętnie udawali się w dalsze podróże. Trudno więc się dziwić, że w tak upalny dzień plaża nad strumieniem była zapełniona. Właśnie kilka fumich rodzin rozstawiało przeciwsłoneczne parawaniki i dwie z nich awanturowały się o to, do kogo należy dołek. – Myśmy tu byli wczoraj i przedwczoraj – darł się fum przezywany śpiochem. – A myśmy sobie ten dołek wykopali trzy dni temu! – – piszczała ze złością fumica zwana lalą. – Już widzę, jak wasza rodzina coś wykopuje – barknął śpioch. – Nigdy nawet nie machniecie łopatką. – I to mówi ktoś, kogo nazywają śpiochem – krzyczała rozścieczona lala. – Cicho tam – zawołał stary wróbel zły, że mu przerwano popołudniową drzemkę. – Wykopałem ten, mogę wykopać drugi – dodał po chwili. A bo oni właśnie... — Spokój! — huknął z niecierpiewionych wróbel. — Gdzie kopać? — Jeśli byłbyś tak uprzejmy, — słodziutko powiedziała lala, — to gdzieś dalej, dalej o tych brutali. Wróbel przeszedł kilka kroków w prawo i paroma sprawnymi ruchami wykopał w nadbrzeżnym piasku elegancki dołek. Już miał odwrócić się i odejść na dawne miejsce, gdy uwagę jego przyciągnął słoik, Tkwiący wśród tataraku w rzęsie wodnej. Sięgnął po niego bez zastanowienia. – Co tam jest? Co tam jest? – wołał podskakując mały Asiak. – Jakieś śmieci – powiedział z goryczą wróbel – wyrzucone przez brudasa. Lecz nagle jego mądre, siwe oczy spoważniały. Dostrzegł bowiem wewnątrz słoika, Zwitek papieru, na którym czyjaś łapka dziwnym czerwonym płynem napisała wyraźnie – pomocy. Wróbel delikatnie wyjął arkusik i rozłożył go. – Wujku, wujku, co tam jest napisane? Asiak z emocji prawie fruwał w powietrzu. Niestety na to pytanie mógł odpowiedzieć jedynie ten, kto to napisał, gdyż resztę tekstu zmyła woda, która dostała się do nieszczelnie zakręconego słoika. Wróbel odsunął malca i śpiesznie ruszył w kierunku drogi. Czuł, że musi kogoś poinformować o swoim odkryciu. Nie chciał jednak wywoływać zbędnej sensacji. Z przeciwnej strony nadbiegał właśnie sapiąc i fumkając tłusty fum. Machał wielkim słomkowym kapeluszem i nawoływał – Słuchajcie, słuchajcie, ważna nowina, reżyser filmowy gluź został porwany. – Ja tam nie wierzę w żadne słowo tego dłuściocha. Na pewno to jakiś chwyt reklamowy – powiedziała Lala, moszcząc się w dołku. Wokół Fuma zebrała się spora grupka plażowiczów. – Możecie sami sprawdzić – parsknął Fum, oburzony brakiem zaufania słuchaczy. – Tylko co puciek i filander zawiesili ogłoszenie na wierzbie. – No tak – skomentowała Lala. Teraz już można być zupełnie pewnym, że to kolejny numer tej całej paczki. Wszystko po to, żeby zwrócić na siebie uwagę. A ta malwinka, jak ona się ubiera, zupełny brak i elegancji. Trudno zrozumieć. Dlaczego fikander, bądź co bądź poeta, toleruje te jej stroje? Otworzyła pudełko z kremem Nivea i zaczęła nacierać się nim z ponurą pasją. Wróbel zdecydował, że pójdzie do wierzby i przeczyta ogłoszenie prawdopodobnie moje odkrycie ma związek z tą sprawą, pomyślał. Nie zważając na małego Asiaka, wiernie sekundującego jego poczynaniom, poszedł przeczytać ogłoszenie. Tłusty fum stał z triumfującym wyrazem twarzy. Oparł się nonszalansko o drzewo i wachlował szerokim rondem panamy. Są tacy, co muszą dotknąć, bo nie starcza im fakt, że to ja powiedziałem, wymyślał coraz liczniej zbierającej się publiczności. Jeśli ja mówię, to znaczy, że wiem, co mówię, rzekł dumnie. Zresztą zobaczcie, w czyim imieniu dano ogłoszenie. Widzowie nachylali się nad obwieszczeniem i przestawali wątpić. Każdy bowiem wiedział, że jeżeli pod spodem widnieje nazwisko Kajetana Chrumsa, nie ma mowy o żartach. Stary wróbel bardzo uważnie czytał afisz. Gdy skończył, miał wyrobiony pogląd na to, co zrobić ze zwitkiem papieru i słoikiem wyłowionym z sitowia. Jednakże mały Asiak pokrzyżował jego plany. Malec zdążył już przesylabizować treść afisza i uradowany zapiszczał na cały głos. Uj, to my z wujkiem wróblem pójdziemy o czym zameldować. Prawda, wujku? Słucham. Wróbel był zajęty swoimi problemami. Przecież tutaj wyraźnie jest napisane. Prosimy o meldowanie o wszystkich niezwykłych zdarzeniach. A ten słoik to jest właśnie niezwykłe zdarzenie, prawda? Jaki słoik? Zainteresował się tłuścio, który przysiadł na pobliskim Pinku Gada, żeby gadać. On chętnie niechętnie wróbel i zabierał się do odejścia. Fum zatrzymał go jednak z oburzeniem. Przecież widzę, mój kochany, że masz ze sobą jakiś słoik. Pokaż to swoją rewelację. Tłuścioch wyrwał mu słoik wraz z kartką. Za chwilę cała okolica rozbrzmiewała jego triumfalnymi okrzykami. – Mamy ślad, mamy ślad! Chodźcie tu wszyscy, wszyscy! Ponieważ pewna liczba plażowiczów już i tak zwinęła swoje koce, wokół Fuma bardzo szybko formował się krąg słuchaczy. Ten zaś stał na pieńku i coraz barwniej opowiadał historię odkrycia słoika, wiążąc ją oczywiście z powagą obwieszczenia bielącego za jego plecami. – Moim zdaniem było tak – perorował. – Gdzieś w sitowiu zastępy wroga posiadają swoją kryjówkę, a gluś, zmyliwszy strażę, wyrzucił ten oto słoik. Zachwycona lala zaczęła bić brawo. – Słoik? – zawołała radośnie. – Rzeczywiście słoik? – Tak czy inaczej, trzeba to zanieść do norki kajetana – powiedział stary wróbel, bezskutecznie usiłując odebrać swoje znalezisko. Pum, zaakceptował ten pogląd, jednakże nadał mu swoją interpretację. Słusznie, zawołał ponownie, wznosząc w górę słoik. Każdy, kto był obecny na plaży, powinien być świadkiem naszego odkrycia. Żądam, aby wszyscy udali się za mną. Ja? Ja byłam najbliżej. Przecież to chodziło o mój dołek. Ucieszyła się Lela. Proszę mnie przepuścić do środka. Taki oto sposób uformował się pochód, na czele którego w towarzystwie wytwornej lali kroczył tłusty fum w słomkowym kapeluszu. W środku ciągnęli wszyscy ciekawcy obwieszeni plażowymi torbami, kocami, piłkami, leżakami podobne. Z tyłu natomiast wlókł się przygnębiony i zrezygnowany stary wróbel. Mały Asiak, który nie odstępował go ani na krok, był zrozpaczony powiedział markotnie. – Ja naprawdę nie chciałem. Jeśli chcesz, możesz mnie zbić. – Co też masz za pomysły? – Oburzył się wróbel. – Lepiej patrz i ucz się, żebyś nie był taki jak oni. wiadriń w ucho. zmił w dziobie przekleństwo. Kajetan siedział w fotelu i z zadumą spoglądał w sufit. Trwało to już prawie trzy godziny i Makawity, który rozmyślał równie intensywnie, Tyle, że w pozycji leżącej zdecydował się na przerwanie przyjacielowi analizy. Wynikałoby z tego? Zaczął niepewnie. Najzupełniej no się z tobą zgadzam. Odparł chrums. Z tego by wynikało, ale niestety tamto. Tamto może nie mieć znaczenia. Beztro zauważył kot. Tylko, że wtedy to też traci na wartości. Błyskawicznie odparł detektyw. – Brać, o ile bierzemy w rachubę co innego, ale ostatecznie możemy nie brać – powiedział kot. – Musimy brać – oświadczył z naciskiem chrubs. Makawity westchnął ciężko i ponownie każdy z nich znieruchomiał w poprzedniej pozycji. Nagle przykuły ich uwagę ruchy żerandola. Żerandol był tak skonstruowany, że wisiał spokojnie dopóty, dopóki ktoś nie zbliżał się do norki. Norkę wybudowano w skarpie w taki sposób, by każdy gość musiał przejść najpierw po jej dachu, a zanim po schodkach zejdzie do wejścia. W wyniku tego uginający się z lekka sufit powodował kiwanie się Żerandola. Ten prosty system sygnalizacyjny pozwalał Makawi wcześniej nastawić wodę na herbatę i spokojnie dojść do drzwi wejściowych a czasem nawet otworzyć je ze słowami, prosimy bardzo, co mile zaskakiwało przybysza. Kot, zadowolony, że sygnalizacja pozwala mu na wyprzedzenie, włączył maszynkę, postawił czajnik z wodą i nim zadzwonił dzwonek, otworzył szeroko drzwi, mówiąc z elegancją, prosimy do środeczka. Tym razem jednak on się zdziwił, bardziej niż spodziewani goście. Zobaczył bowiem nie tylko lale w towarzystwie fuma w słonkowym kapeluszu, ale także nadchodzących właśnie, przepychających się i tłoczących na schodach prawie wszystkich obywateli okolicy. Obie strony znieruchomiały zdumione swoim widokiem. Przez sekundę tłum wyglądał tak, jakby ustawił się do zbiorowej fotografii. Kaetanie? zawołał, odzyskując orientację makawity. Pozwól tu na moment. Wielki detektyw stał już za jego plecami. Od razu wiedziałem, że to kiwanie jest nietypowe, mruknął w ucho przyjaciela, a głośno powiedział. Bardzo przepraszam, moi kochani, że nie proszę do środka, ale sami chyba rozumiecie. Czy stało się jakieś nieszczęście? Mamy poszlakę, pisnęła Lala, wskazując na fuma, który trzymał w jednej ręce papier, a w drugiej słoik. Chrums bez słowa wziął od fuma oba przedmioty i obejrzał je dokładnie. To ty znalazłeś ten słoik? zapytał, patrząc bacznie na Fuma. Znaleźliśmy go na plaży, ale pewnie wysłał go gluś, zmyliwszy uprzednio strażę oświadczył zadowolony z siebie Fum. Mnie chodzi o to, kto pierwszy zobaczył słoik i miejsce, gdzie zobaczył wyjaśnił Kajetan. Y, więc tego, no. Yy, zaczął Fum, niepewnie. Ile sobie, a przypominam, do pierwsza, że była pani Lala? Tak, tak, potwierdziła zapałem Lala. Chodziło o wykopanie nowego dołka, bo stary zajął śpioch. Wcale nie zająłem, wtrącił się śpioch. Wróciłem tylko do swojego. Taki tam twój. Lala poczerwieniała gotowa znowu wszcząć awanturę. Wrobel go wykopał. Mały Asiak, który dzięki temu, że był malutki, przecisnął się łatwiej do przodu, zawołał na cały głos. – Wszystkie dołki humon wykopuje zawsze wróbel, To właśnie on znalazł słoik w tataraku, sam widziałem. Z przejęcia znowu kilkakrotnie podskoczył, ale oto i sam wróbel przecisnął się wreszcie do drzwi norki i zaczął wyjaśnienie. Słoik leżał w tataraku i rzęsie, do połowy napełniony wodą, Myślałem, że jakiś brudaz go wyrzucił, więc wziąłem, chciałem zanieść do kosza na śmieci. No i zobaczyłem ten napis. Wróbel z zakłopotaniem przestępował z nogi na nogę. Nie lubił przemawiać publicznie. A czemu oni wszyscy przyszli z tobą? zapytał Makawity. Fum odzyskał właśnie pewność siebie, więc dziarsko zawołał. Zamierzamy podjąć zakrojone na szeroką skalę poszukiwania. Powinniśmy przetrząsnąć oba brzegi strumienia aż do źródeł. Trudno było ustalić, czy Kajetan Chrums uśmiechnął się porozumiewawczo do kota, czy tylko było to złudzenie wywołane długimi cieniami, jakie rzucały ich sylwetki w świetle pomarańczowo-zachodzącego słońca. Całkiem niezła myśl odezwał się wreszcie. Zamiast leniuchować przez cały dzień na leżąco, rzeczywiście moglibyście przeszukać zarośla i trawy nad wodą. Jeżeli nawet nie znajdziecie następnego słoika, to przynajmniej dokładnie posprzątacie teren. Złapiemy porywaczy, glusia, entuzjazmował się śpioch. Najważniejsza jest precyzja, z powagą doradził kot Makawity. Każdy papierek, każdą puszkę należy najpierw dokładnie zbadać, a potem wrzucić do kosza na śmieci. – A kiedy ich już złapiemy, to co zrobimy? – zapytała Lala. – Ukażemy surowo. – odparł kot. – My niestety będziemy musieli zająć się czymś innym – dodał Kajtan. – Sądzę jednak, że można na was polegać to zwrócił się do całej gromady, głównie składającej się z Fumów, Asiaków i Esiaków. Naturalnie, oczywiście, wołali na wyścigi. Na pewno znajdziemy, przywieziemy ich w pętach. A więc do jutra rana. Uroczyście oznajmił Kajetan. Kto tylko może, sprząta brzegi strumienia. Specjalnie liczę na przywódców. Z godnością oparł łapkę na ramieniu Śpiocha i Tłuściocha. Tak jest. Wyprężyli się oba jak struny. – Jesteśmy gotowi! – Wykonać! Z zadowoleniem zakomenderował Hrums. Oba fumy wykonały z lekka nieprzepisowo, o mało nie zderzyły się plecami. Zwrot i z zapałem zaczęły się umawiać z poszczególnymi krewniakami na jutrzejszą wyprawę. Lala rzucała każdemu z nich spojrzenia pełne zalotności i podziwu. Nie upłynęło 15 minut, a całe towarzystwo rozeszło się, omawiając szczegóły i przyrzekając sobie nawzajem budzenie. – Punktualnie o szóstej rano – upominał wszystkich śpioch –– żebym nie musiał stukać do każdej norki. W progu obok Kajetana i Makawitego został tylko stary wróbel i wierny Asiak. – wy? – zapytał wesoło kot Makawity. Nie macie ochoty uporządkować nieco brzegów strumienia? No to zapytany zmrużył ironicznie oko. No to to ja jestem za stary, wróbel. Koniec rozdziału drugiego.